Bardzo serdecznie i uprzejmie witam w zasadzie w pierwszym odcinku, że tak powiem, podcastu serwisu internetowego mieszczącego się pod adresem poznajpodcasting.pl. Oczywiście część z Was zna już ten serwis dobrze, część może jest tutaj po raz pierwszy. Dlatego pokrótce opowiem o celach i założeniach całego serwisu a także o wszystkich nowościach, które zdążyły się nam tutaj pojawić w międzyczasie. A je, stronka powstała, bo może od tego zacznijmy, strona powstała na początku września. Na początku września 2009 roku. Strona powstała po to, aby tworzyć społeczność, po to, aby było miejsce w internecie, gdzie osoby chcące coś publikować w sieci mogły znaleźć instrukcje w jaki sposób to zrobić natomiast osoby słuchające mogły się podzielić swoimi opiniami, mogły tutaj pozadawać pytania pogadać sobie po prostu z autorami podcastów Fila Filunia, coś mi się. Bo ja w międzyczasie coś robię, oczywiście. Tak się czasem nagrywa podcasty. Wybaczcie z góry. To chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości. Podcast do podcastu nie potrzebujecie. To dementujmy wszędzie, wszem i wobec wszyscy jak tylko możecie. Tak to dementujcie. Do podcastu nie trzeba mieć dobrego sprzętu, nie trzeba mieć dobrego mikrofonu, nie trzeba mieć super wzmacniacza, przedzmacniacza, wzmacniacza jakiegokolwiek. Tak naprawdę do nagrania podcastu wystarczy Wam karta dźwiękowa w komputerze. No, jako MUS, bo potrzebujecie jeszcze mikrofon. Mikrofon, który może być mikrofonem wbudowanym w wasz komputer, monitor, laptop, cokolwiek. Lub może być to zwykły mikrofon pałąkowy, czy taki nauszny do rozmów ze Skype'em. To się w zupełności nadaje. Nie dajcie się porwać jakimś głupim przekonaniom, że to trzeba mieć, Bóg wie jaki sprzęt, za Bóg wie jakie pieniądze. Nie, to jest bzdura, bzdura i jeszcze raz bzdura. Owszem, Wasza jakość w jakimś tam stopniu nie będzie idealna, ale nie oszukujmy się, podcast to nie jest radio. Tu nie musi być idealnie, a nawet nie powinno być idealnie, ponieważ podcast to najczęściej audycje typowo amatorskie. Rozgadałem się, a w międzyczasie uploaduję na serwer nowe promo, krótkie co prawda. Idę za ciosem nie wiem, czy, czy dobrze robię, ale idę za ciosem dobrego bądź co bądź serwisu podcast.pl, na którym macie taki katalog polskich podcastów, tam jeśli nie potraficie stworzyć RSS-a poprawnie, to tam możecie, aczkolwiek korzystając z naszych instrukcji to również Wam się uda, ale jeżeli wolicie tamtędy, a bardzo proszę E, nikt nikomu nie broni to jest bardzo fajna aplikacja tak naprawdę nie można jej tu umniejszać bo to chyba jedyna taka na rynku także możecie tam zajrzeć i zobaczyć e, serwis e, być może nie jest zbytnio często aktualizowany e, i być może brakuje mu wielu, wielu, wielu informacji ale tak naprawdę e, to jest katalog tak I jako katalog e, się sprawdza moim zdaniem osobiście teraz sprawdza się Także wejdźcie sobie tam, zobaczcie, przejrzyjcie, a potem wracajcie szybko na poznajpodcast.pl, e, ponieważ tutaj e, no, doszło parę screencastów, e, w związku z tym, że miałem strasznie chory głos, po prostu siadła mi krtań, tu się tłumaczę, e, razem z, ze stronami głosowymi praktycznie nie mogłem z siebie wydobyć jako takowego głosu, żeby tu cokolwiek powiedzieć dlatego też y, swojego prywatnego podcastu też nie nagrywałem przez parę tygodni właśnie z tego powodu no i z tego powodu nie nagrywałem screencastów do, na Poznaj Podcasting ale to nie dlatego, że nie miałem czasu tylko po prostu wysiadł mi głos teraz ten głos już istnieje co zresztą słychać o, tu gdzieś w tle mogliście sobie usłyszeć to promo, o którym mówiłem przed chwilą to jest takie zwykłe promo na zasadzie audycję poleca poznajpodcasting.pl myślę, że to jest dobra forma i jeżeli będziecie używali powiedzmy tego zamiennie wraz z drugim serwisem podcast.pl wszyscy będą szczęśliwi i dzięki temu wasi słuchacze dotrą i do strony katalogu i do strony poznajpodcasting.pl bardzo serdecznie i gorąco zachęcam was do tego po pierwsze do tego byście weszli sobie do zakładkę promo and press i tam będzie o już jest właśnie w tej chwili się zapisało e... tam jest już drugie promo tam przy okazji pozwoliłem sobie wkleić playera ponieważ pokazujemy wam że można te pliki trzymać na archive.org i można je sobie tam trzymać za darmo Dlatego też postanowiłem, żeby nasze promo też tam leżały. Już to drugie promo, właśnie tam jest, i przy okazji będzie od razu z playerem, dzięki któremu możecie sobie bez pobierania automatycznie odsłuchać, czy się Wam to promo podoba, czy nie. No i ewentualnie, jeśli się mi podoba, to sobie w niego kliknę. Przepraszam najmocniej. Poza tym zmienił się dział kontaktu. W kontakcie dorzuciłem dwa oddzielne adresy, ponieważ Łukasz sprawdza skrzynkę poznajpodcastingmałpa.gmail.com, więc podpisałem tą skrzynkę typowo pod niego. Ja wpisałem swoją firmową, że tak powiem w cudzysłowie, taką bardziej zawodową skrzynkę. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli cokolwiek się wam nasunie, to... Czujcie się e, śmiało, możecie sobie z tego adresu e-mailowego korzystać. Co dalej? E, strona główna troszeczkę się odświeżyła. Mówię troszeczkę, ponieważ wywaliłem szary kolor z tła boksów i teraz jest na biało. Mam nadzieję, że dzięki temu białemu kolorowi wszystko jest czytelniejsze dla Was. Taką cichą nadzieję mam że to wszystko będzie czytelniejsze, że łatwiej się będzie czytać yy, oraz przeglądać wszystko to, co w serwisie. Właśnie przed chwileczką, no ładną przed chwileczką, yy, została aplikowana druga część Audacity, o którą prosiliście. Ja wiem, że na to jest zapotrzebowanie i ja wcale nie zrezygnowałem. No jak już się tłumaczyłem na wstępie, to ten nieszczęsny głos, który siadł kompletnie, przyhamował trochę moje nagrania. Łukasz chyba był dość zajęty, jak dobrze pamiętam i nie miał, nie miał za bardzo czasu, żeby cokolwiek nagrać. W związku z czym wszystko stanęło, na troszeczkę tylko. E-mailowo co prawda nie stanęło i dzięki temu, że e-mailowo nie trzeba mówić, udało się dogadać z firmą Intergraph, która w zamian za swoje. może inaczej powiem, wróć. E, oni produkują dla nas gadżety, nasze firmowe gadżety, tak? E, tworzą to już od jednej sztuki, nie, nie chcą od nas e, nie chcieli od nas żadnych pieniędzy, w zamian za to my nic z tego nie mamy, tak? E, poza oczywiście promocją serwisu e, i, i u nich i, i na gadżetach. A tak nie zarabiamy na tym to jest non profit typowo z naszej strony po prostu dla was żebyście, żebyście mieli żebyście mogli sobie kupić to co, na co macie ochotę czy to kubek, czy to smyczka czy to koszulka z waszym nickiem albo nazwą podcastu możecie mieć albo na rękawku, albo na piersi a jak macie na piersi to wtedy z tyłu jest nasze logo na plecach a jeżeli macie swój nick albo nazwę podcastu na rękawku to na piersi jest taki mniejszy znaczek poznajpodcasting.pl. To jest chyba wersja, która mi się szczerze spodobała najbardziej i ona pewnie już całkiem niebawem znajdzie się u mnie w domu. Myślę, że te ceny, które, ponieważ wszystko jest na czerni, a nie na bieli, to cenki są troszeczkę wyższe niż mogłyby być na bieli no i nie generujemy takich przychodów jak na przykład serwis Flacker, który również z nimi współpracuje Mamo, mimo tego mam nadzieję, że te ceny są jakoś konkurencyjne jeżeli nie są, jeżeli chcielibyście, nie wiem, parę złotych obniżyć czy macie jakiekolwiek propozycje chcielibyście jeszcze jakiś gadżet, nie wiem, naklejkę, jakąś przypinkę czy coś takiego to po prostu wejdźcie na poznajpodcasting.pl tam są w artykułach o tym zaraz też powiem w artykułach jest tytuł Super Gadżety w to wejdźcie i po prostu dodajcie swój komentarz albo ewentualnie bezpośrednio na forum w dziale nowości tam też jest o gadżetach sesówko byłoby dobrze no. dzięki temu ja bym wiedział co byście potrzebowali co, co chcecie, co się wam podoba a co nie i dzięki temu dojdziemy jakoś do, do takiego jakiegoś konsensusu, że wszyscy będą szczęśliwi. Mówię, z mojej strony mam nadzieję, że jesteście miło tym zaskoczeni i że te ceny jakoś tak nie są jakoś specjalnie drastyczne. Przede wszystkim tam jest komplet, który chyba wychodzi najtaniej, jeżeli bierze się w komplecie, czyli tam koszulka, smyczka i kubek razem kosztują 55 zł. I oczywiście na koszulce zawsze możecie wpisać swoją nazwę. Tak to Na, na to kładłem nacisk, żeby te koszulki były spersonalizowane. E, tak byście się poczuli jak w domu, że tak powiem. Tyle odnośnie gadżetów. Trochę ta strona... Doszły mnie głosy, że ta strona jest taka chaotyczna bardzo. Wszystkiego tu pełno. No tak, tylko wiecie, to z drugiej strony jest na tej zasadzie, że nie wszystko da się no, nie wszystko da się gdzieś pod, na podstronę powkładać jeżeli chcę prezentować wasze zdjęcia które możecie dodawać do naszego serwisu kompletnie bezpłatnie i sobie do nich potem linkować gdzieś gdziekolwiek chcecie no to nie może to być jakaś tam podstrona owszem jest podstrona gdzie jest ich dużo ale jakieś tam najnowsze najnowsze rzeczy wrzucamy na główną potem nasze serwisy Robert proponował by przenieść to obserwuj nas w serwisach by zrobić to jako oddzielną zakładkę albo do promo wrzucić tam i niech to tam sobie siedzi a nie będzie na główny. ja uważam to za zły pomysł i choć może mi się nie do końca tutaj wszystko samemu podoba to uważam że w ten sposób jest lepiej jest lepiej, ponieważ osoba już przeglądając stronę główną, nie zagłębiając się dalej, ma dostęp do jakichś tam podstawowych rzeczy. Takich właśnie jak, jak te Wasze najnowsze zdjęcia, jak najnowsze posty na forum, które się pojawiają. Jak Wasze najnowsze filmy. Możecie wrzucać filmy filmy z YouTube'a również bezpośrednio, nie musicie nic uploadować, wystarczy podać link do YouTube'a i te filmy się tu ładują. Korzysta z tego wideokast prześwietlenia, i te filmy tutaj ciągle są dorzucane Pawła Seriusa za co ja ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki temu nasz serwis rośnie w siłę, no, a dzięki temu z drugiej strony to działa zapewne w dwie strony. Paweł ma wie, wieks, w, więcej odwiedzin swoich wideokastów, o fotografii bardzo, bardzo ciekawych, do czego zachęcam. Na dole pojawiło się pro mój stronę, tam jest zwykł blip i chomik. W chomiku niech ja sobie szybciutko zerknę, a chomik to zwykłe przekierowanie. Poniżej jest archiwum podcasterskie, och, już też mi się za to dostało. Ja to zmienię, zrobię do tego obrazki, bo nie doczekałem się obrazków, więc zrobię sam po swojemu, może nie będą piękne i śliczne i w ogóle, bo grafikiem to zbytnio nigdy nie byłem, ale ale zrobię to na obrazkach, chyba że w ten sposób będzie czytelny. Tam jest archiwum polskich podcastów, czyli to wszystko, co Filip Dawidziński z podcastu nie tylko dla orów, a uploaduje na chomika. Ja obiecałem domenę Wincenty Pstrowskiej i ona jest, tylko coś mi się nie chciało ustawić przekierowanie na niej, ale obiecuję, ona zacznie w końcu działać. Jakam, jakam ja? będzie działać jak należy jeżeli nie uda mi się w końcu jej tam, mam taki dziwny panel, jeżeli on nie będzie chciał mi przejść, no to wtedy uderzę piętro wyżej i powiem, żeby to zrobiono za mnie, ono zacznie działać zapewniam. pod spodem są jest to nazwane katalogiem polskich podcastów, chociaż tak naprawdę to jest katalog w nazwie katalog podcastów ale czy to do końca jest typowo katalogiem, to... No, jest jakimś zbiorem, więc można to nazwać katalogiem. Zgadzam się w tym sensie. Natomiast... Hmm... Tyle dobrze, że jak tam wejdziecie, to macie najnowsze odcinki. One się same aktualizują, więc jeżeli coś nowego się pojawia, to... Macie je dostępne, macie je e, w porządku alfabetycznym, więc możecie e, alfabetycznie sobie przeglądać. Tam wyświetla e, ilość odcinków, ale... Ale, ale... Przy... Naszym... O, o dziwo, przy... E, naszym podcaście łosiowisko tak przy naszym podcaście łosiowisko wyobraźcie sobie jest odcinków 13 dlaczego? ponieważ w moim RSS jest tego tylko 10 i tam jeszcze na to poprawkę że część podcastów też ma w ten sam sposób, czyli wyświetla na przykład najnowsze 10 i jak to dodawano no to zliczało tylko 10 odcinków a nie tyle ile było naprawdę w każdym bądź razie, ja mam nadzieję mam nadzieję, że pojawi się tu jeszcze odnośnik do strony podcast.pl bo pomimo tego co jak on wygląda i czy się komuś podoba czy nie, moim zdaniem powinien tu być więc być może to zamiast takich takiego boksu jaki tu jest być może powędruje do zakładki albo zrobię jakieś bardzo wąskie paseczki takie żeby ten bok zajmował mniej więcej tyle ile zajmuje ale żeby graficznie było widać od razu o jaką stronę chodzi jeśli sobie kliknę na dany obrazek no nie mam jeszcze na to pomysłu, przyznaję się od razu ale to wszystko będzie, wszystko będzie, wszystko zrobimy, bo wszystko wymaga czasu wraz z tym rozwojem, ja się przy okazji też czegoś uczę, jak, jak to tworzyć, jak to prowadzić, w jaki sposób to przekształcać. No, to tyle. Jeżeli chodzi o te boksy, tam są najnowsi użytkownicy. No ja wierzę, że kurczę, jest tu może trochę za bardzo kolorowo. Jeszcze coś będę próbował robić. W każdym bądź razie, gdybyście chcieli gadżetki, to są bezpośrednio jest link na stronie głównej od razu do zamówienia, albo albo artykuły na dole. Co dalej? Te dalej te artykuły, bo to o tym chciałem bardzo powiedzieć. Te artykuły to. To nie to zupełnie chyba jakoś nie tak zrobimy. Tu zrobimy jakieś newsy i one będą sobie wyświetlały, o ile będę miał taką możliwość. Będą wyświetlały wszystkie nowości, jakie się tylko pojawiają. I one będą bezpośrednio tutaj na głównej, czyli wszystko, co robimy jako wiadomości, ale bo tu bardzo chciałbym, ponieważ otworzyliśmy wam tak zwane blogi dzięki temu będziecie mogli dodawać swoje artykuły do tego bardzo was serdecznie chciałem zachęcić i z tej zachęty skorzystał już jeden z podcasterów podcaster z Czech podcast 420 podcast Roberta każdy z podcasterów praktycznie nagrywa z tego co wiem, ma przynajmniej część nagrywa na różnych sprzętach, jakich macie i tu właśnie tak samo jak prosiłem Roberta tak samo zwracam się z apelem do Was bardzo bym prosił, że jeżeli macie do mikrofon, chwilę wolnego czasu nagrajcie krótką prezentację swojego sprzętu na powiedzcie na czym nagrywacie bez względu czy to jest mikrofon pałąkowy firmy takiej i takiej za 8 zł, czy też e, Zoom H2 Recorder. To jest nieistotne. Ważne jest to, byście powiedzieli właśnie na jakim sprzęcie nagrywacie, tak. E, opowiedzieli słów parę, w jakich jakościach e, tworzycie najczęściej, gdzie w tym momencie się znajdujecie, by było można ocenić e, poziom głosu, nie podnoście, to bardzo serdecznie proszę, jeżeli robicie takie testy, nie podnoście poziomu głosów na Audacity, Audition czy każdym innym programie edycyjnym. Zostawcie to w oryginale, tak jak macie ustawione, tak jak was zgrywa, tak zostawcie bardzo serdecznie proszę i taki plik dźwiękowy zapakujcie na archiwa, weźcie stamtąd playera, wejdźcie na swojego bloga, poznajpodcasting.pl i dodajcie nam swój własny tekstowy, krótki opis, na ile fajnie by było, gdybyście podorzucali zdjęcia, bo to jako test, test waszego sprzętu, koniecznie z waszą nazwą podcastu. Niech osoby, które będą czytały dany artykuł, mają możliwość przejścia bezpośrednio do was i odsłuchania czegokolwiek. No przecież Poznaj podcasting jest dla was typowo dla Was, jeżeli taka forma promocji ma również się sprawdzić, to dlaczego by nie? Znajdź 5, 10, 15 minut na to, żeby to nagrać, zrzucić w mp3, załadować na archiwa, dopisać słów parę od siebie wrzucić zdjęcie albo dwa i to wszystko zapakować na bloga, to naprawdę nie zajmie wam więcej niż 15 minut, a dzięki temu ktoś będzie mógł bez problemu do was dotrzeć w większej formie a przy okazji poznajpodcasting.pl będzie rusł w siłę i kolejny podcaster zaprezentuje swoje kolejne urządzenie, na którym nagrywa myślę, że to bardzo ciekawa propozycja i mam nadzieję panowie, panowie i panie podcasterki że spotka się to z odzewem ponieważ wszyscy mówimy o tym jak fajnie by było żeby polski podcasting się rozwinął jak fajnie by było żeby tych podcastów było jak najwięcej jak fajnie by było dotrzeć do ludzi i na mówieniu najczęściej się kończy coś tam ktoś zrobi jakiś taki zryw ułański i potem wszystko siada mówimy, że jest za mało, że nie ma czego słuchać, że a, bo siebie znamy, bo to, bo fajnie by było posłać czegoś nowego i koniec i na tym bardzo często się kończy, więc ja się czasem zastanawiam, jak ma cokolwiek się rodzić, skoro my, jako my te podcasterzy, mówię tu siebie też obwiniam żeby nie było, dajemy taki a nie inny przykład, w związku z czym dobrze by było, żebyśmy wzięli sprawę w swoje ręce no i zaczęli robić takie testy sprzętów. Myślę, wiecie, myślę że to jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa sprawa, bardzo ciekawa inicjatywa. Przede wszystkim my jako współtwórcy, bo ja się czuję tylko jako osoba, która pokazuje, że można, a zupełnie nie chciałbym być traktowany jako ktoś, kto, kto jest najważniejszy czy czy coś w tym stylu. Nie, zupełnie nie o to chodziło. Chodziło tylko o to, żeby stworzyć miejsce i żeby po pokazać, że jak człowiek chce, to może. No i tu można było. W związku z czym strona stoi, ale ja jako ja osobiście, czy Łukasz, nie mamy do dyspozycji takiej ilości sprzętu, jaką mamy wszyscy podcasterzy razem wzięci. Nie, jeszcze nie jesteśmy na tyle rozwinięci, by pójść do pana A czy pana B i poprosić sobie o taki czy taki sprzęt do testu. E, tym bardziej właśnie zachęcam do takiej inicjatywy, jak tworzenia własnej, e, własnych, e, krótkich, dłuższych prezentacji waszego sprzętu, czyli tego, na czym nagrywacie. Możecie zrobić kilka. Jeżeli macie dyktafon, mikrofon w komputerze, przez który nagrywacie i na przykład telefon komórkowy, jak kiedyś my nagrywaliśmy, a niedawno całkiem Maciej Skwara z podcastu bez nazwy. E, także to można zrobić i takie porównanie. Nie? Nagrywam raz na tym, raz na tym, raz na tym, wstawiam sobie trzy, y, trzy różne artykuły, własne, tu za chwilkę, za chwil parę pojawi, pojawią się podkategorie do blogów i możecie takie artykuły sobie tam dodawać, one będą się pojawiać bezpośrednio na stronie głównej, ponieważ ja chcę, by to byście się czuli współautorami tej strony by to nie było tak, że stoi sobie jakaś osoba nad głową i cenzuruje. Nie, zupełnie nie o to mi chodzi. To jest strona społecznościowa. Tu wszyscy pracują na jeden efekt, czyli na to, by podcasting istniał podcasting istniał w Polsce. Wszystko jedno w jakiej formie. Bo to tak naprawdę mamy stronę poznajpodcasting.pl, ale to jest nieważne, czy, czy mówimy o audycjach podcastowych, czy chodzi o to, że tworzycie sobie screencasty, wideokasty, vlogi czy jakąkolwiek inną formę przekazu, która powinna być niezależna, bo na tym nam także zależy, by, by ludzie zrozumieli to, że, że podcast czy jakiekolwiek audycje można tworzyć niezależnie, nie obawiając się. A czy B. Pamiętamy tylko, żeby zachowywać prawa autorskie do utworów i, a, i tego przestrzegać, no bo wiadomo, sami byśmy nie chcieli, by nasza praca była rozkradana na prawo i lewo, jeżeli taką zrobimy gdzieś tam. Natomiast jeżeli ktoś nam udostępnia muzykę, powiedzmy, no to zachowujemy prawa autorskie i wszyscy są wtedy szczęśliwi. Tak to obecnie wygląda. Ła, trochę się rozgadałem. Tak to obecnie wygląda. Prezentacja ja może zrobię na nową prezentację w screenerze, która stoi na stronie głównej i opowiada o stronie Poznańpodcasting.pl, bo prezentacja była robiona tuż przed oficjalnym otwarciem strony, natomiast teraz już jest bardzo rozbudowana. Także zachęcam, zachęcam gorąco. Bracia podcasterska, weźcie sprawę w swoje ręce, stwórzcie z tego. Z tej strony własny dom, własną możliwość do dotarcia do kolejnych osób. Przedstawienia im siebie, przedstawienia im swoich podcastów, przedstawienia im swojego sprzętu, pogadania sobie z nimi. Mówię, jest czat, który się pojawił niedawno i został przeniesiony z, ze Skype'a na, na stronę. Dlaczego tak? O, jeszcze o tym powiem. Dlaczego tak? Ano dlatego, że nie każdy może mieć Skype'a. Ano dlatego, że nie każdy musi mieć zainstalowanego Skype'a. Ano dlatego, że korzystając z czatu Skype'owego zmuszam kogoś do instalacji czegokolwiek. Korzystając z naszego czatu, instalować niczego nie trzeba. Wystarczy wejść w zakładkę chat tuż po forum i czat się odpala. Nie trzeba się rejestrować, możecie wprowadzić login jaki tylko chcecie. bo to nie są dane, które podaje się do czatu to nie są dane z to po prostu są wasz login jeśli posiadacie z polchatu bo to jest czat polczatu tutaj zainstalowany no i wpisujecie tam sobie cokolwiek wchodzicie my jesteśmy w trakcie dostosowywania robota który tam będzie siedział i pilnował pod warunkiem, że Łukasz znajdzie kiedyś chwilę czasu na to, żeby go odpalić i odpowiednio skonfigurować. Znaczy może ja nie tyle w pliku konfiguracyjnym, co, co na serwerze. Łukasz jest po prostu lepszym specem od Linuxa ode mnie, tak uważam. No i to jakby od niego będzie zależało kiedyż ten e, robot będzie stał 24 godziny na dobę i, i, i kiedy będzie można. kiedy będzie można sobie tam wejść i zobaczyć czy on stoi. On będzie wtedy pilnował tematów, pilnował porządku, braku przekleństw, rozumiecie, nie? Bo po, poznaj e, podcasting to nie tylko to nie tylko ludzie po dwudziestce czy po trzydziestce, ale to także ludzie młodzi, bardzo młodzi, 10-15-letni albo w górę nie chcielibyśmy promować po prostu takiego języka. Wolałbym jednak jakąś czystość językową zachować chociaż z umiarem jakimś tam. Tak obecnie wygląda strona, bo się chyba strasznie rozgadałem. Już zerkam, dochodzę do 30 minut, czyli mniej więcej do standardowej długości odcinka. E, tak mniej więcej wygląda aktualnie poznajpodcasting.pl. Jakie plany? Na pewno dalszy rozwój. Na pewno chciałbym Wejść we współpracę z paroma instytucjami. Co z tego wyjdzie, no, zobaczymy z czasem. Jesteśmy w trakcie opracowywania pism poszczególnych do poszczególnych instytucji, by do, no, docierać do jak najszerszego kręgu do, do, do, do tego typu rzeczy. No, w związku, w związku z czym jakoś tam jakoś e, to wszystko idzie do przodu. Mówię, mam nadzieję tutaj zaprowadzić jeszcze ładny porządek w kwestii artykułów na głównej, czyli najnowszych wiadomości tego, co to się u nas pojawia. Może tą prezentację może ona się usunie, że tak powiem, ze strony głównej wyłącznie z powitaniem wersji audio i to sobie wyjedzie gdzieś na jakąś zakładkę boczną. Jeszcze nie wiem, naprawdę nie wiem jak chcę to do końca zorganizować. Wyjdzie w praniu, a a jeśli macie pomysły to oczywiście zapraszam komentarze chociażby do, do tej audycji tutaj tuż pod spodem, pod playerem macie pole do komentowania komentujcie śmiało oczywiście gorąco zachęcam do częstych odwiedzin i do jakiejś współpracy z waszej strony a tak żeby wam było dobrze bo to jest jeszcze raz podkreślę na koniec Poznaj Podcasting.pl. to platforma dla was dla Was, dla Was jeszcze raz dla Was byście mogli też tak jak my szerzyć tą informację o tym, że nie trzeba pieniędzy, że można to robić za darmo praktycznie, bezpłatnie przy użyciu jedynie prądu i podstawowego komputera, że nie trzeba mieć super hostingu, że nie trzeba mieć wordpressa, że nie trzeba mieć e, samemu napisanego skryptowania, że można to zrobić na bezpłatnym blogu, uploadując pliki na bezpłatny serwer, korzystając ze statystyk z bezpłatnego feedburnera. Tym optymistycznym e, akcentem żegnam Was serdecznie do kolejnego o, odcinka z platformy poznajpodcasting.pl, który aktualnie, nie wiem kiedy się ukaże, z pewnością pojawi się na stronie głównej. Może zacznijmy od y, publikacji, raz na dwa tygodnie mam nadzieję, że się nie pogniewacie a, a ja się z tym wyrobię z takimi nagraniami ponieważ do swojego podcastu mam trochę roboty i zwłaszcza ostatnimi czasy <grych> wracam do pełnej regularności ponieważ jak przykład powinien iść od górnie nie, nie mogę jakoś tak dawać ciała nie mogę mówić, że o, tu ważna jest regularność i tu zupełnie jakoś odbiegać od tego także e, także rozkręciliśmy się na dobre tam dużo musiałem do swojej strony dopisać, a to jest akurat teraz nieistotne istotne jest to, że ta e, audycja na poznajpodcasting.pl będą się tu ukazywać co dwa tygodnie jeśli się nie ukażą to serdecznie za to jakoś e, artykułowo przeproszę i określę powód dlaczego jest taka nie inaczej byście byście byli tego pewni postaram się, tu jest jakiś RSS ale jest RSS y, wyłącznie do y, całości e, czyli do wszystkich artykułów które pojawiają się tutaj na stronie głównej dlatego może na potrzeby y, y, tych audycji e, platformy Poznaj Podcasting e, stworzę RSS-a oddzielnego który będzie tylko do tych audycji myślę, że tak y, będzie chyba dobrze Tyle, tyle na dzisiaj, tyle w pierwszej, pierwszej, no w zasadzie w pierwszej, nie licząc powitania, pierwszej audycji podcastu wprost z platformy każdego miłośnika podcastów w sieci, czyli poznajpodcasting.pl. Do usłyszenia, mówił Rafał Koszela.